Informacje i edukacja o zjawiskach paranormalnych mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów. Czy badanie zjawisk anomalnych takich jak postrzeganie pozasmysłowe, czyli ESP, życie po śmierci, UFO lub innych, zastosowane jako część oficjalnych lub nieoficjalnych operacji informacyjnych, może pomóc w rozwiązywaniu militarnych i innych konfliktów toczących się na świecie? Operacje informacyjne, operacje perswazyjne i operacje psychologiczne są jednymi z wielu metod używanych do wychowywania i wpływania na ludzi. Choć często powiązane z ukrytą manipulacją, te wysiłki mogą być również jawne, bezpośrednie lub nawet mogą mieć wpływ na przebieg wydarzeń. Badania i informowanie o niezwykłych, interesujących zjawiskach mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na przebieg konfliktów militarnych, starć międzykulturowych, na terroryzm i wiele innych problemów, przed którymi obecnie stoimy. Wiemy na przykład, że postrzeganie pozazmysłowe jest dziedziną, która w ostatnich latach wywołała zainteresowanie naukowców, specjalistów wojskowych a nawet zwykłych, szarych ludzi. Technika zwana stalnym postrzeganiem, rozwinięta przez amerykański wywiad, również cieszy się szerokim zainteresowaniem ludzi na całym świecie, zaciekawionych tą boską zdolnością. Badania ludzkiej świadomości i anomalnego postrzegania mogą być wartościowymi narzędziami przy rozwiązywaniu konwencjonalnych problemów. Życie po śmierci, domniemane istnienie życia pozagrobowego w innym wymiarze, doniesienia o kontaktach z ludźmi, którzy przeszli na tamtą stronę i wiara w istnienie aniołów również są obiektami zainteresowania wielu narodów i kultur. Także UFO są obiektem zainteresowań wielu milionów ludzi. O bliskich spotkaniach z UFO donoszono z wielu zakątków naszej planety. Edukacja i informacja o tego typu rzeczach mogą pomóc ludziom uzyskać większy pogląd na nie, głębsze zastanowienie się nad nimi i bardziej konstruktywne nastawienie do tych spraw. Rezultatami rozpowszechniania informacji pomagających w zrozumieniu niekonwencjonalnych zjawisk Mogą być wskazane rozwoje w następujących dziedzinach. Poznanie pewnych czynników jednoczących ludzi i poprawiających współpracę w dzielących sprawach. Identyfikacja alternatywnych perspektyw i zasobów mogących rozwiązać problem i zagodzić konflikt. Oraz poznanie metod motywujących ludzi do pozytywnych działań, w tym do rozwoju duchowego, wspomagania materialnego i harmonii społecznej. Platformami do operacji informujących o anomalnych zagadnieniach mogą być filmy dokumentalne i fabularne, programy telewizyjne, internet, książki non-fiction i science fiction, doniesienia naukowe, artykuły naukowe głównego nurtu i inne sposoby komunikacji. Tam, gdzie barierę stanowi język, można wprowadzić tłumaczenia, aby dostarczyć takich informacji w danej kulturze. Wiele filmów i innych mediów może być z powodzeniem stosowanych w tego rodzaju operacjach edukacyjnych ze względu na szerokie rozpowszechnienie na świecie telewizji satelitarnej, internetu i poczty elektronicznej. Jako przykład podać można dwie powieści Steve'a Hammonsa, Mission into the Light i Light's Hand, obie opublikowane w 2001 roku. Obydwie powieści zajmują się anomalnymi sprawami w zakresie integracji i badań. Książki opowiadają o odkryciach i przygodach tajnego zespołu badawczego składającego się z dziesięciu kobiet i mężczyzn. Ci członkowie Joint Group Study Reconnaissance w San Diego badają tajemnicze zjawiska, które cieszą się zainteresowaniem milionów ludzi na całym świecie. Czytelnicy w pewnym sensie również dołączają do zespołu badającego dziwne zjawiska i siebie. Jest to tylko jeden przykład, jak można dać łatwy dostęp i stosować operacje informacyjne o anomalnych zjawiskach, zwiększając ludzką świadomość, zrozumienie i zmieniając postępowanie ludzi. Obserwując mieszaninę takich tematów i przeplatankę platform medialnych, łatwo można dostrzec, że operacje informacyjne mogą być przydatne w osiąganiu pomyślnych rezultatów przy wielu problemach, zarówno tych, przed którymi stoimy dzisiaj, jak i tych czekających nas w przyszłości. Autor Steve Hammonds ufodigest.com. Tłumaczył i czytał Ivelios.